Realpolish.pl, Your Polish Language Online Resource. Witam, słuchacie podcastu Realpolish.pl. Dzisiaj zapraszam na podcast pod tytułem Historia Sylwestra Stallone. Cześć, za mikrofonem Piotr, to jest podcast Real Polish i jest to miejsce, gdzie możecie uczyć się ze mną języka polskiego. Czy oglądaliście film Roki? Oczywiście, że tak. Kto z nas nie oglądał tego filmu? Chociaż być może są tacy, którzy nie oglądali filmu o młodym bokserze o imieniu Rocky. Być może tacy są, ale myślę, że nie ma nikogo, kto nie wie, kim jest Sylvester Stallone. Dziś opowiem wam historię Rockiego. Tę historię usłyszałem pierwszy raz opowiedzianą przez Tony Robinsa. Ci z was, którzy są ze Stanów, z pewnością wiedzą, że Tony Robins to znany, amerykański trener, motywator i mówca. Jeśli chcecie najpierw posłuchać, jak Tony Robbins opowiedział tę historię, to zapraszam do obejrzenia filmiku na YouTube. Oczywiście Tony Robbins opowiada tę historię po angielsku. Link do filmiku znajdziecie na mojej stronie. Bardzo podoba mi się ta historia, Dlatego pomyślałem, że opowiem wam to samo, ale po polsku. Nie będę oczywiście słowo w słowo, czyli dosłownie tłumaczył tego, co powiedział Tony Robbins. Opowiem wam tę historię swoimi słowami. Mam nadzieję, że historia Sylwestra Stallone będzie dla was interesująca i Inspirująca Sylvester Stallone Już gdy był młodym chłopakiem Marzył o tym Żeby być aktorem Od dziecka Chciał zostać aktorem Wszyscy mówili mu jednak, że nie może zostać aktorem. Mówili mu, że nie może być aktorem ktoś, kto mówi niewyraźnie. Ktoś, kto mówi tylko jedną stroną ust. Pamiętacie, jak mówi Stallone? <mum> Ludzie mówili, że to jest bez sensu, że nigdy nie znajdzie pracy w showbiznesie. Sylwester Stallone był jednak uparty. Chodził do różnych agencji, ale wszędzie dostawał odmowę. Wszyscy mówili, nie, ty nie nadajesz się na aktora. Podobno Stallone był wyrzucany 1500 razy z różnych agencji w Nowym Jorku. Nawet w Nowym Jorku nie ma aż tylu agencji. On po prostu był w większości z tych agencji po kilka razy. Tony Robbins opowiada o tym, jak Stallone w jednej agencji spędził całą noc czekając, Aż będzie przyjęty Dzięki temu Stallone dostał pierwszą pracę Dostał pierwszy film Stalon był widoczny w tym filmie Przez 20 sekund Później był jeszcze W trzech innych filmach Ale również trwało to bardzo krótko 20-30 sekund To wszystko Nadal chodził do agencji i wszędzie go odrzucali W końcu zrozumiał, że musi zmienić taktykę Musi zacząć działać w inny sposób Stalon był wtedy w bardzo złej sytuacji finansowej Czyli, mówiąc prostym językiem Nie miał pieniędzy Nie miał pieniędzy na ogrzanie mieszkania jego żona codziennie krzyczała na niego: Dlaczego nie znajdziesz normalnej pracy? Jednak Stalon nie chciał normalnej pracy, nie szukał normalnej pracy. Stalon powiedział, że gdyby wtedy znalazł zwykłą, normalną pracę, wpadłby w rytm i przestałby szukać czegoś lepszego. Straciłby wtedy swoje marzenia On czuł, że jedynym sposobem na wybicie się Było spalenie wszystkich mostów Jeśli mówimy, że spaliliśmy wszystkie mosty To mamy na myśli, że nie mamy odwrotu Niektórzy mówią Żeby się odbić, musisz sięgnąć dna Pewnego dnia Stalon poszedł do biblioteki publicznej, bo w jego mieszkaniu było bardzo zimno. Postanowił, że pójdzie do biblioteki się ogrzać. I właśnie w tej bibliotece postanowił, że zostanie pisarzem. Zaczął pisać sztuki. Sztuki to inaczej mówiąc przedstawienia teatralne. Jednak z tego pisania nic mu nie wychodziło Był totalnie spłukany Totalnie spłukany, czyli nie miał pieniędzy Jeśli mówimy jestem totalnie spłukany To znaczy nie mam pieniędzy, ani złotówki Więc Stalon był totalnie spłukany W końcu udało mu się sprzedać Pewien scenariusz za 120 dolarów Jednak i te pieniądze szybko się skończyły W dodatku odeszła od niego żona i został tylko z psem Po pewnym czasie sytuacja była na tyle krytyczna, na tyle zła Że postanowił sprzedać swojego jedynego przyjaciela Stalon postanowił sprzedać swojego psa Nie miał czym karmić swojego psa Sprzedał go w końcu za 25 dolarów Był załamany Później mówił, że to był najgorszy dzień w jego życiu Pewnego dnia Stalon oglądał walkę bokserską Mohameda Ali jego przeciwnik, choć był bez szans i był cały we krwi, wciąż atakował Wtedy Stalon wpadł na pomysł Zaczął pisać i pisał przez dwadzieścia godzin Pisał bez przerwy, nie spał, tylko pisał Przez dwadzieścia godzin napisał cały scenariusz Pewnie domyślacie się, że był to scenariusz filmu Rocky. Stallone z tym scenariuszem był w wielu agencjach. Wszędzie mówili mu To jest głupie, to nie ma sensu, to jest słabe. Stallone powtórzył potem to wszystko podczas rozdania Oscarów. Powiedział, że największą zemstą jest wielki sukces. Ale wracajmy do historii. Stalon próbował sprzedać scenariusz. Próbował, próbował, aż w końcu trafił na ludzi, którzy przeczytali go i chcieli go kupić. Uznali, że to dobry scenariusz. Byli zachwyceni scenariuszem i chcieli go kupić za 125 tysięcy dolarów. Dla Stalon to była ogromna suma pieniędzy. Jednak powiedział, że sprzeda scenariusz, ale pod warunkiem, że zagra główną rolę w filmie. Przecież nie jesteś aktorem, jesteś pisarzem. Usłyszał Stalon. To jest mój scenariusz, a ja jestem Roki, odpowiedział Stalon. Muszę to zagrać. Bierz pieniądze, albo wychodź. Stalon zabrał scenariusz i wyszedł. Uwierzycie w to? Facet, który nie ma pieniędzy, jest kompletnie spłukany i może dostać 125 tysięcy dolarów. Nie bierze tego. Za kilka dni zadzwonili do niego i dawali mu 250 tysięcy dolarów, byleby nie grał w filmie. Stallone odrzucił ćwierć miliona dolarów. Powiedział, nie, bezemnie mnie w roli głównej nie będzie tego filmu. W końcu doszli do kompromisu. Stallone wziął tylko 35 tysięcy dolarów I dostał główną rolę w filmie Nie wiem czy pamiętacie, ale film Rocky zarobił 200 milionów dolarów Okej, Stallone miał 35 tysięcy dolarów I co zrobił z pieniędzmi? Chciał odkupić swojego psa Chciał znowu mieć swojego przyjaciela. Jednak to nie było takie łatwe. Ten ktoś, kto miał jego psa, nie chciał mu go sprzedać z powrotem. Stalon długo negocjował i w końcu musiał zapłacić za swojego psa 15 tysięcy dolarów. Odkupił swojego psa za połowę tego, co dostał za scenariusz. W filmie możemy oglądać Sylwestra Stallone razem ze swoim psem. W filmie gra jego prawdziwy pies. To naprawdę niesamowita historia. Jak kończy się historia rokiego opowiedziana przez Tony Robbinsa. Myślę, że z tej historii możemy nauczyć się, że trzeba znać swoją wartość. Że nie wolno godzić się na przeciętność. Że trzeba sięgać po swoje marzenia. I w końcu, że nigdy nie wolno się poddawać. Zgodzicie się ze mną? Jeśli do tej pory nie znaliście Tony Robinsa, to polecam wam tego faceta z całego serca. Jego wykłady są bardzo interesujące, a zarazem są prowadzone w dość zabawny sposób. Myślę, że jeszcze kiedyś wrócę do Tony Robinsa. Dla mnie słuchanie i oglądanie filmików z Tony Robinsem było świetną metodą nauki angielskiego. Ponieważ wszystko było tak ciekawe, że oglądałem i słuchałem filmiki z wielką przyjemnością. Zapominałem nawet, że uczę się angielskiego. Moi drodzy, to wszystko na dziś. Jeśli podobało Wam się, proszę napiszcie komentarz. Jeśli nie rozumiecie wszystkiego od razu, nie szkodzi. Posłuchajcie podcastu kilka razy. Możecie posłuchać najpierw jak o Rokim po angielsku opowiada Tony Robbins, a potem posłuchajcie jeszcze raz mojego opowiadania po polsku. Możecie też poszukać na YouTube. Być może znajdziecie film Roki z polskim lektorem albo z polskimi napisami. Dziękuję za dziś i zapraszam serdecznie na następne podcasty po polsku. Zapraszam do komentowania. Możecie już komentować bezpośrednio na mojej stronie, albo przez Facebooka. Komentujcie w sposób wygodny dla siebie. Dziękuję bardzo za każdy komentarz. To tyle na dziś. Jak zawsze mówił do Was Piotr. Trzymajcie się zdrowo. Do usłyszenia następnym razem. Papa! Pa. To był podcast Real Polish. Po więcej informacji zapraszam na realpolish.pl.